Dwa, trzy, przepraszam, trzy, centymetry, to też jest ważne, jaka gruba kora jest. Zobaczcie Państwo, już oddaję, już oddaje sok. Podejrzewam, że te brzozy tak do końca to nie są zachwycone tym, że ten sok pobieramy, że je ranimy, ale... Tych wszystkich traumatycznych zdarzeń, które mają drzewa w kontakcie z człowiekiem, to to należy jeszcze do najmniej kłopotliwych. To można potraktować tak, jak ludziom czasami, żeby obniżyć ciśnienie, czy inne choroby wyeliminować, y, przystawia się pijawki. Pomagają człowiekowi. Kto wie, no kiedyś jeśli znajdziemy metodę porozumiewania się z drzewami, to dowiemy się co one o tym myślę. A wierzę, proszę Państwa, głęboko, a kiedyś kameralnie możemy o tym porozmawiać, że już są metody, żeby troszeczkę z drzewem się dogadać czy z rośliną. Niejednokrotnie Państwo stwierdzicie w domu, mając kwiaty, że jeśli będziecie z kwiatem rozmawiać, pogłaskać go, otoczyć go dobrą energią, kwiat będzie rósł pięknie, będzie kwitł dłużej i będzie szczęśliwy. Bo każdy otoczony ciepło, dobrą energią jest szczęśliwy. Pan Robert tutaj już pokazał, proszę Państwa. Już pozyskujemy sok brzozowy. Potem, jak już przejdziemy ten e, rytm organizacyjny, to zapraszam, żeby podejść sobie, popatrzeć jeszcze, pooglądać, jak to jest zrobione, a potem do domu wrócić i... i, i tak, i jutro sobie zrobić w jakiejś brzuszce. Tylko nie ranić, nie niszczyć, tylko po prostu pobrać ten sok dla siebie, żeby się go napić. Nie ranić, ale Ranić no trochę ranimy, to prawda, ale nie, nie robić zbędnych otworów, tylko tyle, ile chcemy pobrać. Na Białorusi pozyskuje się ogromne ilości soku brzozowego. Oni to robią w ten sposób, że w drzewostanach, które są wycinane w tym roku, nacinają piło i zbierają soka a potem drzewa są My natomiast tych drzew nie przewidujemy do ścięcia, a zatem po, za jakiś tydzień czasu to, te miejsca posmarujemy maścią przeciwgrzybiczną i zaczopujemy kołkami drewnianymi. W ciągu roku zabliźni się rana, nie będzie ślady. Proszę Państwa, obejrzeliśmy, popróbowaliśmy, teraz idziemy zobaczyć jeszcze bardziej Chyba unikalną rzecz wypalanie dziekciu, ale o tym opowiemy przy dziekciarni.